Znamy e, urywek z listu do Hebrajczyków. Właśnie gdybyśmy okay. List do Hebrajczyków szósty rozdział.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 Mówiła o tym, że nasz Pan Jezus patrzy na nas łaskawie cały czas i kiedy my tutaj przeżywamy różne zmagania, to wtedy nas pociesza, wzmacnia, zaspokaja nasze pragnienia. <śmiech> Albo też, jak mówi to końcówka pierwszej zwrotki, gdy w pielgrzymce ciemna noc dajesz światło, mądrość, moc. Autor tej pieśni, e, jestem pewien, miał na myśli e, to, że Pan Jezus jest tym, który teraz, w tym momencie e, stawia się za nami. Widząc nasze potrzeby, na różne sposoby udziela nam pomocy i to e, mówi nam o tej służbie Pana Jezusa, którą On pełni w tym momencie jako arcykapłan. Chciałbym też na ten temat e, coś e, powiedzieć. E, ten urywek, który przeczytaliśmy e, nawiązuje do życia e, Abrahama, któremu Bóg e, złożył obietnicę, a mało tego, przysiągły jeszcze. W ogóle to, że Bóg coś obiecuje, jest wielkie, a mało tego, jeszcze składa przysięgę i to przysiągł, nie mając nic większego na siebie samego. Jest to nam taka rzecz, którą może trudno sobie wyobrazić, ale ktoś największy, najmocniejszy obiecuje coś i jakby pieczętuje to jeszcze, na pewno tego dotrzymam. Chodziło o błogosławieństwo, o potomstwo i Abraham musiał długo czekać, aż to się wypełni. A właściwie kontynuacja tego błogosławieństwa już było po podejściu Abrahama. Ta obietnica dotyczy nie tylko Abrahama. Ona sięga dalej, bo tu chodzi o dziedziców obietnicy, dalej 17 wiersz, że ta ta obietnica idzie dalej w przyszłość. To znaczy, że my, jako ludzie wierzący, ludzie mający wiarę Abrahama, możemy to odnieść do siebie. I tutaj mamy, e, jeśli dobrze liczę, cztery rzeczy, które e, mogą nam być takim, nazwijmy, m, takim pewnikami, takimi słupami, fundamentami e, naszego zaufania. I tu jest w wierszu 18, tak troszkę nie, może nie całkiem wyraźnie napisane My, którzy ocaleliśmy Stare tłumaczenie mówi, uciekliśmy Tu jest nawiązanie do tego, że w Izraelu były miasta ucieczki Przed Jordanem było sześć i za Jordanem było sześć To znaczy, że jeśli ktoś popełnił jakieś coś złego, ale nie miał złego zamiaru To mógł uciekać od tego, żeby się ktoś na nim nie zemścił I w tym mieście był bezpieczny. A więc jest nawiązanie do tego miasta ucieczki. My, którzy uciekliśmy, to znaczy, że my, którzy uświadomiliśmy sobie swój grzech i uciekliśmy do Chrystusa. Schroniliśmy się w nim. A więc jest, jesteśmy w nim bezpieczni. Dalej czytamy O tej kotwicy, w 19 wersecie O tej kotwicy duszy To jest znowu taki pewnik, jeśli statek jest zakotwiczony nie, nie, nie, nie, nie płynie po prostu pod wpływem wiatru Czy też, tak czytałem, był jakiś jacht, który Gdzieś w pewnym miejscu był zaskoczony przez cyklon Ale dzięki temu, że mieli kotwice, e, gdzieś się zaczepili i nie zostali rozbici o, o, na, po prostu na, na wybrzeżu. Więc te kotwice powodują, że możemy przetrwać burzę. E, czy ta kotwica? E, I dalej mamy słówko, 20 wiersz, wiersz poprzednik. Jest to słowo, które jeden, jedyny raz pojawia się w Nowym Testamencie, czyli ktoś, kto wszedł przed nami. To jest znowu coś takiego, taki pewnik, bo to jest ktoś, kto już przeszedł tę drogę i jest już gdzieś, żeby nam to, jakby zapewnić to, że tam będziemy. I ostatnim punktem jest arcykapłan, czyli ktoś, kto nieustannie jest w naszej sprawie w niebie. Są to rzeczy, które są bardzo głębokie, jeśli się chcemy nad nimi zastanowić. <śmiech> e, być może ogólnie trzeba powiedzieć, że list do hebrajczyków był pisany jako list pocieszenia, ponieważ Żydzi, którzy zwrócili się do Chrystusa, byli bardzo srodze e, prześladowani, e, zabierano im ich majątki, uważano ich jako zdrajców, e, cierpieli, byli więzieni.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 czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem w więzach moich. Przyjęliście grabież waszego mienia. To znaczy, że doświadczyli bardzo wiele złego, przykrości publicznych, osądu, wytykania palcem, zabierania ich własności. Czy też, kiedy próbowali bronić tych, którzy byli w jakiś sposób, czy lżeni, czy bici, to oni także musieli cierpieć. My tego nie przeżywamy. Jest dla, to dla nas znowu coś, o czym co możemy tylko zauważyć, że innym było dane, czy jest dane, coś takiego przeżywać. Jest to list pocieszenia i e, widać, że pisarz tego listu właśnie na tym temacie e, się skupił, e, co mamy w Chrystusie e, i właściwie, że Chrystus teraz, w tym momencie, Tych wierzących, którzy cierpią, e, wspiera. A więc pamiętajcie, cierpiąc macie tego, który Was pociesza. E, jest to bardzo, <śmiech> e, bardzo takie kojące e, dla serca. E, coś, co mamy w tym liście, co może już byśmy to zdążyli kiedyś wynotować. E, Może to warto jeszcze raz przypomnieć, że ci Żydzi, którzy może pod wpływem tych prześladowań chcieli wrócić z powrotem do judaizmu, może tak być, że ktoś przyjdzie do Chrystusa, a potem prześladowany przez rodziców czy krewnych myśli sobie, że jednak wrócę chyba z powrotem. Tam stąd wyszedłem. To właśnie tutaj mamy w tym liście wymienione rzeczy, które wskazują na to, że jednak ta nadzieja, której żeśmy się uchwycili jest daleko większa i lepsza i ma wspaniałe obietnice. No i 7 rozdział, 19 wiersz. Czytamy o tym, że jest lepsza nadzieja. 7 <śmiech> rozdział, 19 wiersz. 7 rozdział, 22 wiersz. Mamy lepsze Przymierze. 9 rozdział 23 wiersz lepszą ofiarę 10 rozdział 34 wiersz lepszą majątność czyli to co się posiada 11 rozdział 16 wiersz mamy lepszą ojczyznę tak jest napisane, zwiążają do tej lepszej, do niebieskiej 11 rozdział, 35 wiersz lepsze zmartwychwstanie jeszcze minąłem 8 rozdział, 6 wiersz lepsze obietnice a więc to czym Żyd może się chlubić jest mniej, daleko mniej wartościowe, czy nieporównywalnie mniej wartościowe niż to czym chlubi się człowiek, który uwierzył Chrystusowi I też Chrystus w tym liście wymieniony, czy nazwany, jest kimś większym niż prorocy. Kimś większym niż Mojżesz, czy kimś większym niż Jozue, kimś większym niż Aaron i jego ofiara daleko większa niż te tysiące ofiar ze zwierząt, kimś większym niż aniołowie. A więc znowu to, czym lubią się Żydzi jest daleko, daleko słabsze, jest tylko takim cieniem tego wielkiego, wspaniałego Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który jest większy niż ci wszyscy bohaterowie dawnych czasów. Teraz, zanim dojdziemy do tego ostatniego punktu, czyli arcykapłana, to jeszcze tylko króciutko chciałam powiedzieć na temat tej nadziei leżącej przed nami. 18 wiersz, o tym mieście ucieczki już mówiliśmy. A więc ta nadzieja, czy ta kotwica porównana jest do nadziei, jej to trzymamy się jako kotwicy, czyli ta nadzieja jest porównana do kotwicy, kotwicę gdzieś trzeba zarzucić o coś. Zwykle kotwica ląduje na ziemi. Gdzieś spada na dół. Natomiast tu mamy, czyli nadzieja jest w tym, że się chwyci czegoś na, na ziemi. Natomiast tu mamy kotwicę, która sięga do nieba. To jest znowu coś, czego na ziemi nie mamy. Nikt nie Chwyta się czegoś, co jest w niebie, bo nie jest w stanie, ale tu mamy coś takiego. Ta nadzieja, czyli ta pewność e, e, te, tego oczekiwania e, pomocy z góry, od Boga. Kotwica, która jest w niebie. I to e, jest kotwica, która sięga poza zasłonę. Wiemy, że to, co było za tą drugą zasłoną, to miejsce najświętsze, Ten idealny sześcian i miejsce, w którym stała ta arka, ta skrzynia pańska symbolizuje niebo, I dlatego też i tak to jest tutaj powiedziane sięgającej poza zasłony czyli nasza nadzieja sięga do nieba. I teraz to, że tam będziemy, czy jest pewne, Dla, możemy powiedzieć absolutnie tak. Dlatego, że już przed nami wszedł ktoś, kto nas tam przyciąga. Tym jest właśnie ten poprzednik, Jezus. Ten właśnie Jezus Nazaretu. Wskazanie konkretnie na Tego, który żył wtedy, przyszedł na ziemię. Syn Boży, który stał się człowiekiem. Jezus. A więc to, że tam będziemy, jest tak samo pewne, jako to, że On tam jest. Poprzedni, jako poprzednik wszedł za nas Jezus. A więc to, że On tam jest, ma związek z nami. I to, że On tam jest, potwierdza, że my tam będziemy. Wszedł za nas Jezus. On umarł za naszych grzechów i zasiadł po prawicy Boga dla nas. Zasiadł w naszym imieniu. To znaczy, że e, zajął dla nas te miejsca. Zabezpieczył. A więc nasz reprezentant. E, wiemy, że kiedy arcykapłan wchodził do e, miejsca Najświętszego, no to nikt inny nie mógł tam wejść. Tylko on mógł tam wejść, krótko wyjść i wyjść. Natomiast tu mamy coś większego, że Pan Jezus już tam jest, ale On tam nie pozostanie sam. I jest to zapewnienie. To jest też i modlitwą Pana Jezusa, która jeszcze nie została spełniona, że właśnie będziemy oglądać Jego chwałę. Będziemy widzieć Go tak, jak On teraz wygląda. I będziemy właśnie razem z Nim. No i dalej czytamy o tym arcykapłanie, najwyższy kapłan. Co możemy powiedzieć o tym arcykapłanie? Tu czytamy w szesnastym wersecie, że stał się nim tego rozdziału, siódmy rozdział, 16 wiersz, stał się nim nie według przepisów prawa dotyczących cielesnego pochodzenia, ale według mocy, niezniszczalnego życia. Wiemy, że kapłanami byli ci, którzy pochodzili z rodu Lewiego, arcykapłanem. Mógł być tylko ten, który był z rodziny Arona. Aaron był tym pierwszym. I, i tylko właśnie to pochodzenie krwi warunkowało to, czy ktoś mógł być arcykapłanem. Oczywiście różne inne względy też są wymienione, ale o tym nie chcemy teraz się rozwodzić. W każdym razie tamten arcykapłan był ustanowiony przez ludzi według ludzkiego pochodzenia, ale ten, o którym mówimy, czyli Chrystus, był ustanowiony według mocy niezniszczalnego życia, czyli po prostu dlatego, że jest nieśmiertelny. Aaron w końcu umarł i o tym mamy napisane w Biblii. Wszyscy, którzy po nim przychodzili, żyli i umierali. Oni się zmieniali na urzędzie. Natomiast ten, który teraz jest tym arcykapłanem, czyli Jezus Chrystus, on się z nikim już nie zmienia, bo on żyje zawsze, tak jak czytamy, żeby się za nami wstawać, wstawiać. Tak też jest napisane w 23 wierszu tego 7 rozdziału. Tamtych kapłanów było więcej, gdyż śmierć nie pozwalała im pozostawać w urzędzie. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. A więc mamy Pana Jezusa, który teraz jest czynny dla nas, który wstawia się za nami co jeszcze możemy powiedzieć, zanim dojdziemy do tego jego służby, to jeszcze o nim samym, to jest to, że nasz arcykapłan jest człowiekiem i Bogiem. Ten, który był wcześniej, czyli Aront i jego następcy, to byli tylko ludzie. Musieli na przykład składać ofiarę za siebie. Nasz arcykapłan nie musi składać ofiarę za siebie, ponieważ jest bez grzechu tamci arcykapłani byli ułomni. Nasz jest doskonały. Nasz jest Bogiem i człowiekiem. I to się też i przekłada na to, że gdyby nie był człowiekiem, a był tylko jakąś duchową postacią, która by się pojawiła tu na ziemi, to nie mógłby przebłagać za grzechy, ponieważ nie mógłby cierpieć nie mógłby umrzeć. Stał się człowiekiem po to, żeby mógł być tą ofiarą, żeby e, mogło być przebłaganie za grzechy. E, również gdyby e, gdyby był tylko człowiekiem, e, nie pokonałby diabła. Dzięki temu, że był czy jest Bogiem i człowiekiem mógł e, rzeczywiście rozbroić tę moce czynności. Żaden ten człowiek nie pokonałby szatana. Ale dzięki temu, że jest Bogiem i człowiekiem, mógł tego dokonać. Wiemy, że arcykapan wchodził z krwią zwierząt, musiał mieć jakieś naczynie, chodził do tego miejsca Najświętszego i kropił nad wiekiem. Pan Jezus wszedł, tak mówiąc to obrazowo, ze swoją krwią Do, i to nie do świątyni, ale do samego nieba i to na no właśnie, to nic do hmm, hedrajczyków mówi y, i y, jego własna y, osoba jest y, gwarancją y, tego, że ta ofiara została przyjęta a więc arcykapłan jest tym, który złożył ofiarę składał ją arą za grzechy ludów Pan Jezus złożył ją ze samego siebie. Sam arcykapłan stał się ofiarą. I jego święta osoba jest gwarancją tego, że to zostało przyjęte. Tak by to można streścić Ewangelię, że Pan Jezus jest tym, który mówi, ja przyjdę na ziemię. Ja wypełnię prawo. Hmm. ja będę cierpiał ja poniosę ich grzechy ja będę ukrzyżowany ja umrę ja zmartwychwstanę ja wstąpię do nieba ja zasiądę na prawicy ojca ja będę się za nich stawiał nieustannie ja ich przyciągnę do siebie przyjdę po nich żeby byli razem ze mną będą zasiadać ze mną na moim tronie. W tym widzimy tego arcykapłana, który wszystko zrobił za nas. Tego, który rzeczywiście kocha nas aż na śmierć. I kiedy usiadł tam w niebie, to jedno jest pewne, to jest zakończone. Wiemy, że Ani w namiocie, ani później w tej zbudowanej świątyni nie było krzeseł. Ci, którzy służyli, nie mieli prawa siedzieć. To była ciągła praca. Oni się zmieniali w tych służbach, ale to miało być ciągle czynione. My dzisiaj, kiedy się spotykamy, siedzimy. Dlaczego mamy prawo siedzieć w obliczu Boga? Tylko dlatego, że Pan Jezus zakończył e, to dzieło. On jest tym, e, który e, spełnił to, tę całą e, służbę. I teraz ciągle jest czynny dla nas. My ze spokojem możemy siedzieć na dowód, czy na potwierdzenie tego, że nasz Pan zasiadł po prawej ręce Boga. I teraz y, moglibyśmy się zastanawiać y, jeśli mamy dostęp do Boga przez wiarę to właściwie po co jest jeszcze ten arcykapłan który teraz y, musi y, stawiać się za nami przecież nie trzeba Boga Ojca przekonywać, y, żeby zrobił coś dobrego dla nas to nie jest tak, że jest zły Bóg i dobry Pan Jezus i ten Pan Jezus tak przekonuje, no zrób coś Ojcze no zrób coś dla mnie Zrób coś dla Niego. Na pewno tak nie jest. To y, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Pan Jezus powiedział: Sam Ojciec miłuje Was, a więc y, Bóg Ojciec ma wielkie serce dla nas i oczywiście chce nam y, błogosławić na wszystkie możliwe sposoby. Y, a jednak jest potrzebny ten ktoś y, pomiędzy nami. Y, Może to nie jest takie łatwe do wytłumaczenia, ale myślę o tym ołtarzu kadzidlanym, który stał przed zasłoną. To znaczy, że ten, ta, to kadzidło wznosi się do góry. Kadzidło jest symbolem modlitwy, uwielbienia. I było to właśnie przez arcykapłana zapalane i to wznosiło się do góry. A więc można by to sobie wyobrazić, że służba arcykapłana w tym momencie jest służbą też i mająca, mającą tego rodzaju charakter. to Cały czas wznosi się przed Bogiem. Pan Jezus stoi tam w naszym imieniu. Stoi tam dla nas. Ale Bóg nie zabezpieczył nam tylko tego, żeby nas wyrwać ze śmierci. Czyli żebyśmy tylko nie poszli na potępienie. Ale zabezpieczył i to, żebyśmy teraz przeszli to życie w sposób zwycięski. I z tego powodu jest potrzebne aby był ktoś, kto tam jest. Pan Jezus, tak sobie to wyobrażam, nie pada na kolana i mówi, ojcze, zrób coś dla Niego. Tylko On tam siedzi razem z Ojcem, mając te blizny czy rany na swoim ciele. I kiedy Ojciec patrzy na swego Syna, to widzi, ile On przeszedł właśnie dla nas. I to Jego serce e, jakby mówi no, zrobię dla mnie wszystko ze względu na Ciebie. I mm, mamy mm, też taki fragment w dziewiątym rozdziale od jedenastego wiersza jest napisane w tego listu. Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych. znaczy, że Chrystus przyszedł e, mając nam e, tę myśl, żeby przekazać błogosławieństwa nieba. Czyli te duchowe błogosławieństwa, które są w niebie. On jest tym, który tego udziela, rozdaje to. Bóg daje nam to tylko przez Chrystusa. Mm, I to zrobił właśnie jeden raz. Wszedł raz na zawsze do świątyni, do nieba, dokonawszy wiecznego odkupienia. Tu czytamy w tym dwunastym wierszu. I potem trzynastym czytamy też o tej jałowicy, czyli o tej krowie maści czerwonej. Gdzieś czytałem, że tylko sześć sztuk tego rodzaju krów zostało przez całe dzieje Izraela zostało zabity, dlatego, że tego popiołu, z tej jałówki, z tej takiej bezskazy jałówki jest dużo i tego się tylko e, trochę używa tam do różnych e, obmywań e, i po prostu tutaj na długo to wystarcza i zostało tylko niewiele e, sztuk tego e, zabitych gdzieś też słyszałem, że taka jałówka jest e, wyhodowana obecnie i też czeka na swój czas już teraz jest to <śmiech> więc e, Na pewno też i Żydzi mają zamiar wrócić do tego rodzaju obrzędów. Ale Pan Jezus jest, tak porównując właśnie do tej czerwonej krowy, tą idealną ofiarą. Tutaj mówimy o tym, popiół z jałowicy, czyli ta śmierć Chrystusa rzeczywiście doskonale przywróciła nam czystość i to nie cielesną, ale duchową i to, ta krew uświęciła nas tak to czytam w 14 wierszu o ileż bardziej krew Chrystusa który przez ducha wiecznego tam wtedy to było kadzidło a tutaj widzimy duch święty działa sam Chrystus wszedł do nieba z własną krwią, a więc to daleko przewyższa tylko te symbole, które były wtedy powtarzane co roku. Teraz już nie ma potrzeby powtarzać tego, bo mamy świadomość, że jest to niepotrzebne, ponieważ grzechy zostały na zawsze usunięte. A więc Chrystus jest tym, który trwa przed Bogiem dla nas. <śmiech> e, oczywiście trzeba to powiedzieć, że Trwa tylko dla ludzi nawróconych. Pan Jezus nie wstawia się za niewierzącymi. To widać w służbie kapłanów, e, która była w Izraelu. Kapłani zajmowali się tylko e, tymi, którzy wyszli z Egiptu. Tylko e, narodem izraelskim. Mamy też i w, w tym liście napisane, o trzeci rozdział, Pierwszy wiersz. Prze to bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Widzimy, że zwraca się do ludzi, którzy e, mają nadzieję w niebie, którzy są braćmi, którzy są święci, poświęceni, poświęceni krwią Chrystusa. A więc co do ofiary, tak, ona jest za wszystkich, ale co do służby wstawiania się dotyczy tylko wierzących. <śmiech> Czy też jest, czytamy, przy, przybiór do chwały wielu synów. Drugi rozdział, dziesiąty wiersz. Dziękuję bardzo. Tu też jest taka ciekawa rzecz, którą niedawno zauważyłem. Chciałem to też powiedzieć teraz. Dziewiąty rozdział. Tu jest czas, czasy przeszły, teraźniejszy i przyszły, jeśli chodzi o to pojawianie się Pana Jezusa i w dziewiątym rozdziale wiersz 26 czytamy obecnie objawił się On jeden raz i to jest czas przeszły czyli wcześniej Chrystus te dwa tysiące lat temu ponad dwa tysiące lat temu e, objawił się czyli pokazał się jawnie przyszedł na tym dziejem kiedyś czytamy 24 wiersz tego 9 rozdziału Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowane rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba aby się wstawiać teraz za nami czyli to jest coś co ma miejsce teraz, kiedyś wcześniej, ponad dwa tysiące lat temu teraz kiedy śpiewaliśmy w domu Pieśni to jest taka pieśń, już prawie 2000 lat minęło. E, tak się zaczyna. A Noemi poprawiła mnie, powinno być już ponad 2000 lat temu. Ktoś, kto to pisał, to były lata 70., albo wcześniej to jeszcze było prawie 2000 lat temu. Teraz już jest ponad 2000 lat temu. E, a więc teraz, po tych 2000 latach, Chrystus pojawia się, czy wstawia się, jest ciągle obecny z, y, dla nas przed obliczem Boga. To jest to samo, co też jest w ósmym rozdziale listu do Rzymian. Powiedzianym. Ósmy rozdział, 34 wiersz listu do Rzymian. Ostatnie zdanie. Ten przecież wstawia się za nami. Tu jest wcześniej ta myśl, że zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga. Ten przecież wstawia się za nami. A więc to jest to, co ma miejsce teraz, w tym momencie. I w przyszłości 28 wiersz, ostatni wiersz tego 9 rozdziału, listu do hebrajczyków. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się, czy też pojawi się, objawi się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc mowa jest o tym, o Jego pokazaniu się w przyszłości i to y, dotyczy Jego powtórnego przyjścia. Raczej nie pochwycenia, ale powtórnego przyjścia. Tak jest napisane. Połóżcie całkowicie nadzieję swoją objawieniu się Jezusa Chrystusa. A gdy się objawi Jezus Chrystus, tak czytamy. A więc chodzi o powtórne przyjście, kiedy przyjdzie wraz z nami. Y, I teraz Co możemy myśleć, że Pan Jezus zabiega, czy prosi, kiedy tam jest? Oczywiście o cokolwiek my się modlimy, to, to mamy świadomość, że Pan Jezus to przedstawia dalej. Ale czytamy to w tym liście, że pomaga tym, którzy przez próby przechodzą. To czytamy w drugim rozdziale tego listu do hebrajczyków. Przeszedł przez cierpienie i próby. Może to pomóc tym, którzy przez e, próby przechodzą? E, <śmiech> ponieważ On także przeszedł przez próby, On wie, co to znaczy żyć tutaj na ziemi. E, po drugie, daje nam to, co potrzebne w odpowiednim czasie. To czytamy w tym czwartym rozdziale, że w chwili potrzeby dostąpimy tej pomocy to znaczy, że nie jest tak, że z rocznym wyprzedzeniem dostaje to, co jest potrzebne Bóg raczej ma upodobanie w dawaniu tego, co potrzebne we właściwym momencie, czyli się wydaje tak w ostatniej chwili i często tak Bóg działa myślę, że takie momenty znamy w naszym życiu kiedy wydaje się, no, że już, już, już ostatni moment i właśnie wtedy ta pomoc przychodzi tak działa Pan w ostatnim momencie czyli w tym właściwym momencie w chwili, kiedy jest to potrzebne modlił się o Piotra żeby nie przestał wierzyć modlił się aby wierzący byli jedno czy też modlił się o to żebyśmy byli razem z nim? i to się jeszcze spełni na pewno o cokolwiek cokolwiek mamy w sercu i zanosimy przed Boga to Pan to we właściwy sobie sposób przedstawia dalej Chciałem jeszcze na chwilę skupić się na tym ubraniu, które miał arcykapłan. To jest 28 rozdział II Mojżeszowej. Ponieważ patrząc na Arona, to mogło po prostu wyglądać, że to miało wyglądać pięknie. Ale to miało swoje duchowe znaczenie. I czytamy tutaj o tych kilku elementach jego ubrania. Druga Mojżeszowa 28 rozdział weźmy wiersz szósty efot efot to jest to co było na wierzchu samym bez zszytych boków taki przód i tył i to miało tutaj te cztery kolory czyli fioletowa, purpura, czerwona purpura, karmazyn i skręcony bisior. Te cztery kolory mają nieprzypadkowe znaczenie. Nie chodzi tylko o to, że one ładnie ze sobą współgrają. Chodzi o to, że one mają duchowe znaczenie. A więc ta fioletowa purpura, czyli błękit oczywiście oznacza niego. Pan Jezus nazwany jest Panem Mały. przyszedł z nieba, e, a więc ten kolor wskazuje na to, e, na, e, na to, skąd on jest, albo na innym miejscu, Pan Jezus mówi, Syn Człowieczy, który jest w niebie, nasz, nasz Pan jest Panem z nieba. E, dalej mamy czerwoną purpurę, to jest fiolet e, i to wskazuje nam na ziemską chwałę. Nie mamy czasu teraz do tego zaglądać. Są takie miejsca w Biblii e, mm, na przykład Księga Sędziów VIII rozdział 26 wierzy, gdzie ten, ten kolor przystoi władcom tego świata, mówiąc najkrócej. Dalej mamy karmazyn e, czy też szkarłat to jest to samo, a więc kolor taki krwiście czerwony e, Używano do tego e, tysięcy ślimaków, które trzeba było e, no, zgnieść po to, żeby ten barwnik uzyskać, a więc to mówi nam o krwiniach. No i bisior jest skręcony len, który mówi nam no, o jego, jego czystości. <coughs> Oczywiście Aron e, w swoim sercu nie był bezwzględnie czysty, ale te szaty, które nosił wskazywały na to. Jeszcze jest złoto. Które, które wskazuje nam oczywiście na niebo, znowu, na niebiańską wspaniałość, na jego godność. <śmiech> jest to taki najcenniejszy kruszec na Ziemi, który mówi nam o tym, co jest wspaniałe. I co jest ciekawe, że ten efot e, był przetykany złotą e, nitką, to właściwie była taka cieniutka blacha uklepana, Tutaj dalej jest powiedziane 39 rozdział 2 Mojżeszowej, trzeci wiersz. Wykuli ze złota cieniutkie blaszki i pocieli je na nitki do wplecenia ich sposobem tkackim fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisiol. A więc to nam mówi o tym, że cała ta e, służba Pana jest niebiańska, dotyczy nieba. Że ten, który to nosi e, po prostu... E, jest w tej wzniosłej świątyni w niebie jest z nieba e, oczywiście na ziemi to była tylko uklebana blaszka ale jeśli dotyczy to Chrystusa to jest rzeczywistość e, i ten efot właśnie wskazuje na to wstawianie się kiedy miał e, Dawid problem to e, prosił o kapłana żeby właśnie założył efot, efot jest tym Symbolem tego urzędu. Dalej <śmiech> mamy na ramienniki, siódmy wiersz 28 rozdziału. Były to dwa kamienie onyksowe. dwa takie same kamienie. Jeden kamień na lewym ramieniu i jeden kamień na prawym ramieniu. I na każdym ramieniu, na, ka na każdym z tych kamieni było po sześć imion, czyli Juda, Ruben Dzenien po sześć imion było wypisane na jednym i drugi sześć na drugim ramieniu. Dwa kamienie na każdym po sześć imion, co jest symbolem tego, że ten arcykapłan nosił na swoich ramionach e, cały naród. Co nam to mówi? Pan Jezus, który jest w niebie, wszystkich wierzących nosi na swoich mocnych ramionach. Ludzkie ramiona Może są chętne, ale bywają słabe. Pan Jezus ma mocne ramiona, na które można dużo włożyć i On to niesie. A więc to jest nie tylko symbol. Na ramionach Aarona był to symbol, ale na ramionach Pana to jest rzeczywistość. Pan Jezus nosi nas na swoich ramionach. Jeśli mamy jakiś ciężar, to możemy go złożyć i musimy go złożyć na Pana, bo to nie ciężar nas gniecie tylko świadomość, że niesiemy go sami. Jeśli go składamy na Pana, a jest to możliwe, to wtedy już nie jest nam ciężko, chociaż ciężar pozostaje. I dalej mamy na pierśnik, to jest 15 wiersz. I tutaj było 12 pojedynczych różnych kamieni. I na każdym z nich było jedno imię wygrawerowane. To znaczy, że każdego osobiście ten arcykapłan nosił na swojej piersi. Ten na piersi właśnie był specjalnymi paskami, czy przepaskami przyczepiony tak, żeby się nie przesuwał. I nosił to zawsze na swoim sercu. To jest znowu nieprzypadkowe. Mógł to nosić w kieszeni, może na plecach, gdzie indziej, ale nosił właśnie na sercu. Czyli z jednej strony siła, kamienie na ramionach, na barkach, z drugiej strony serce, noszeni na sercu. I to jest tutaj jeszcze podkreślone, żeby, żeby to się miało nie przesuwać. To jest 28 wiersz tego rozdziału, 28 rozdział, 28 wiersz. Nie chodziło tylko o to, że to by nieładnie wyglądało Jak się krawat przesunie, to nieładnie wygląda Ale y, kiedy y, Ten napierśnik y, Leżał na jednym miejscu Na to wskazywał U Arona to się nigdy nie przesuwa Ten lud izraelski nigdy gdzieś się nie oddala Z jego serca Tym bardziej u Chrystusa U którego już nie są potrzebne paski Żeby to trzymać Ale on rzeczywiście nie ma ani chwili Kiedy byśmy się oddalili od jego serca Czy możemy powiedzieć, Pan zapomniał o mnie? Na pewno nie. Chrystus jest tym, który zawsze nosi nas na swoim sercu. Każdego osobiście, nie tylko ogólnie byśmy powiedzieli Kościół, ale każdego osobiście zmienia. <śmiech> możemy jeszcze wymienić to związane z napiecznikiem 30 werset, Urimitumi", czyli Urimitumim, czyli Światłość i doskonałość. Do końca nie wiemy, jak to wyglądało. To też mogły być drogocenne kamienie. Jeśli ktoś miał pytanie w Izraelu, szedł do arcykapłana i ten w wiadomy sobie sposób te kamienie przyrzucał, rodzaj świętych losów i ta odpowiedź od Pana była. Jest tak, że i Dawid, kiedy się pytał, zadawał konkretne pytania, to wtedy przez kapłana Bóg odpowiadał Dawidowi: Idź, zrób to. Albo wejdą, czy nie wejdą. Wejdą. Miał konkretną odpowiedź: Urim i Tumim. I kiedy my też, albo jeszcze wcześniej mamy przykład, mamy przykład też i Saula, który miał pytanie, ale Bóg mu nie odpowiadał. Czytamy przez święte losy pierwsza samolowa 28 rozdział 6 wiersz to co powinien robić? powinien czekać na odpowiedź ale on sam bez odpowiedzi zaczął działać i to też był przyczynek do jego upadku podobnie Dawid były sprawy co do których pytał Pana czy ma to zrobić czy nie iść czy nie iść ale kiedy chodziło o Batrzebę nie pytał. I też to spowodowało jego upały. Mamy też jej płaszcz. Ten płaszcz to jest coś, co było pod efodem. Taka troszkę krótsza tunika z krótkimi rękawami i ona była w kolorze błękitnym. Czyli niebieska znowu wskazuje na naszego Pana i także ona była wykończona w szczególny sposób, czyli były takie dzwoneczki, dzwoneczek i owoc w kształcie granatu. Dzwoneczek, jabłuszko granatu, dzwoneczek, jabłuszko granatu. To tak było na obrębie całego tego wykończenia tego krańca, kraju tego szaty. Co to znaczyło dla kapłana? Znaczyło to to, że kiedy on nie był widoczny, to było słychać, że chodzi, że jest. Kiedyś ktoś dochodził, a co to było, gdyby się przewrócił? Ale te dzwoneczki wskazywały na to, że on jest w ruchu, co później tu tak jest wyjaśnione. Myślę tak swoją drogą, że my też to, nawet jeśli Pana nie widzimy, to możemy zauważyć, że On jednak dla nas coś robi. Co to oznacza dla Chrystusa? Na pewno oznaczało to to, że wszystko, co Pan Jezus mówił, potwierdzało się w tym, co robił. Czyli dzwoneczek, to są słowa. A ten Owoc granatu, czy jabłuszko granatu, mówi o czynach, o owocach. Pan Jezus powiedział, jestem wszystkim tym, co do Was mówię. Taki był nasz Pan. Nigdy to się nie było rozbieżne. Co to oznacza dla nas? Coś podobnego. Dobrze, jeśli mówimy. Jest to potrzebne, jeśli mówimy. Jeśli ktoś nie może być ochrzczony, jeśli nic nie powie. Bo jest napisane, kto ustami wyzna, że Jezus jest Panem. Jeśli ktoś nie jest w stanie ustami wyznać, to my nie wiemy, co jest w sercu. Musi być Słowo. I później w swoim życiu to powinno być, że ktoś to mówi. Mówi o Jezusie. Mówi, komu wierzy. Mówi, co przeczytał. Słowie Boże, to jest prawda. Czyli jest Słowo. Coś zrozumiałem z Biblii, mówię. Ale też jest to, to jabłuszko, czyli jest życie. To czyn, to co robię. Może jednym brakuje tego, żeby to czynić. Drugim może brakuje, żeby o tym mówić. Jedno i drugie jest ważne i widzimy, że to się przeplata. Nie jest tak, że są dwa dzwoneczki, jeden owoc, albo dwa owoce, jeden dzwoneczek, tylko jest na przemian. Czyli to powinno jakby iść na równi jednocześnie. I jest jeszcze diadem, 36 werset, czyli taka cieniutka blaszka, która była na tym zawoju, czyli takim turbanie z wełny, czy z nóg, przepraszam. <kluzny> I na tej blaszce było napisane poświęcony Panu poświęcony Pan to znaczy, że ten naród izraelski miał bardzo wiele różnych upadków ale kiedy arcykapłan w imieniu wszystkich stawał przed Bogiem to na tej blaszce, tak można powiedzieć, było napisane, święci. Całkowicie Panu oddanie. I tak możemy myśleć o naszym Panu dzisiaj. Jeśli On tam jest, oczywiście nie ma żadnej złotej blaszki, ale symbolicznie to było tylko przedstawione za czasów parona, Natomiast dzisiaj Pan jest tam dla nas i jakby Jego obecność tam poświadcza to, czy pieczętuje to, oni są święci. I dlatego też Bóg patrzy na nas z upodobaniem. I teraz, kiedy myślimy o tym arcykapłanie, to możemy powiedzieć, mam nadzieję, że Bożą pomocą udało mi się to wzbudzić w sercach, że mamy wielki powód być wdzięczni, że jest taki arcykapłan. Że jest ktoś taki, kto stoi w niebie dla nas. Kto non stop tam dla nas jest nie tylko wchodzi i wychodzi, nie tylko ktoś, kto od czasu do czasu y, ma czas, ale ktoś, kto zawsze nieustannie może by tak pomyśleć, a gdyby był taki człowiek na ziemi, jakiś człowiek szczególny, szczególnie obdarowany, do którego możemy zawsze zameilować, zadzwonić, zapytać, poradzić się, prosić, byłoby to niewystarczające. Zważywszy, że jest tyle milionów ludzi wierzących, ciężko byłoby się do niego dopchać. Zawsze byłaby albo linia zajęta, albo e, e, akurat byłby nieobecny, może byłby na wyjeździe. Nie moglibyśmy się do niego dostać. Poza tym często nie byłby w stanie nam pomóc. Natomiast przez modlitwę mamy zawsze dostęp do naszego arcykapłana zawsze możemy się do Niego zwrócić i On też zawsze może bezpośrednio w nasze życie zaingerować, żebyśmy mogli je szczęśliwie, z pełną ufnością dalej prowadzić. Dlatego właśnie ten arcykapłan jest, żebyśmy mogli być szczęśliwi, szczęśliwi we wierze i z ufnością i z radością żyć w tym świecie. Niech nam Pan to da w naszym codziennym życiu, żebyśmy mogli to rzeczywiście doświadczać tych odpowiedzi od Pana, tego kiedy pytamy, Pan nam odpowiada przez innych ludzi, przez Biblię, przez okoliczności, przez ludzi niewierzących nawet, którzy mówią to samo, stawiając to przed naszymi oczyma, że to jest właśnie tą radą od Pana. Niech nam Pan to pobłogosławie. So that's around